To są informacje Polskiego Radia 24. Pobili rekord odległości człowieka od ziemi, teraz nawiązali kontakt i wracają na początek historyczna misja załogi Artemis II. Donald Trump grozi zniszczeniem Iranu w jedną noc. O agresywnej retoryce mówi w odpowiedzi irańskie wojsko. Cztery osoby poszkodowane, ponad 3000 interwencji strażaków to bilans wichur, które przeszły przez Polskę. Minęła 8. Rafał Boguta. Zapraszam.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 Astronauci misji Artemis II obrali już kurs powrotny na Ziemię. Załoga nawiązała ponowny kontakt z Centrum Kontroli Misji. Po spodziewanej 40-minutowej przerwie włączności. nastąpiła ona, gdy statek kosmiczny znalazł się za Księżycem. O historycznej misji Artemis II porozmawiamy w Polskim Radiu 24 jeszcze w tej godzinie. Kwadrans przed dziewiątą naszym gościem będzie popularyzator astronomii Karol Wójcicki. Irańskie wojsko odrzuciło arogancką retorykę prezydenta USA Donalda Trumpa, który w szczególności twierdził, że cały Iran mógłby zostać zniszczony z dnia na dzień, twierdząc, że nie ma ona żadnego wpływu na jego działania, przekazał rzecznik dowództwa sił zbrojnych Iranu. Donald Trump podtrzymał wczoraj swoje stanowisko wobec Teheranu. Cały kraj mógłby zostać zdjęty w jedną noc i ta noc może być jutro. Dziś wieczorem upływa wyznaczone przez Trumpa ultimatum dla władz w Teheranie. Do Budapesztu przylatuje z dwudniową wizytą amerykański wiceprezydent J.D. Vance. Ma on wesprzeć w kampanii wyborczej walczącego o utrzymanie 16-letnich rządów Wiktora Orbana. O szczegółach tej wizyty Piotr Piętka.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 Krajami. Ciężkie dwa dni czekają kierowców w węgierskiej stolicy. Program amerykańskiego wiceprezydenta jest dosyć mocno wypełniony i z tego powodu będzie się często przemieszczał kolumną samochodów. Wiele ulic w Budapeszcie będzie na co najmniej kilka godzin zamykanych. Utrudnienia są też spodziewane w komunikacji miejskiej. Piotr Piętka, Polskie Radio Budapeszt. Komisja Sejmowa zajmująca się sprawą Pegasusa kończy pracę nad jawną częścią raportu końcowego. Przewodnicząca Komisji Magdalena Sroka z PSL wyjaśniała na naszej antenie, że toczą się również prace nad odtajnieniem jak największej ilości dokumentów. Walczymy o to, żeby jak największą część dokumentów odtajnić. To są prace już też na końcowym etapie i będziemy ten raport prezentować. Wcześniej jeden z członków Komisji Witold Zębaczyński deklarował, że końcowy raport Komisji do spraw w Pegasusa będzie gotowy jeszcze w kwietniu. Szwedzi liczą na szybkie podpisanie umowy na budowę okrętów podwodnych dla Polski. Polska w przetargu wybrała szwedzką ofertę budowy trzech okrętów A26 Blekinge. Wiceminister obrony Szwecji Peter Sandwal powiedział polskiemu radiu, że trwają negocjacje, a podpisanie umowy nastąpi późną wiosną tego roku. Jak podkreślił, używanie tych samych okrętów podwodnych przez oba państwa może przynieść duże korzyści. Posiadanie tych samych systemów łodzi podwodnych oznacza możliwość korzystania z obu brzegów Morza Bałtyckiego do logistyki, utrzymania, napraw i modernizacji. Polski okręt podwodny mógłby być zmodernizowany w Karlskronie, a szwedzki w Gdyni. Według planów Szwedzi mają dostarczyć Polsce pierwszy okręt podwodny w 2030 roku. Ponad 3200 razy w ciągu ostatniej doby interweniowała Straż Pożarna. Powodem był przede wszystkim silny wiatr, który łamał drzewa i niszczył dachy. Były też osoby poszkodowane, przekazał rzecznik komendanta Głównego Państwowej Straży Pożarnej, kapitan Wojciech Gralec.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 A silny wiatr będzie dokuczał dziś głównie mieszkańcom wschodniej Polski, od Suwalszczyzny aż po Podkarpacie do godzin popołudniowych obowiązuje ostrzeżenie pierwszego stopnia, podmuchy wiatru mogą sięgać 70 km na godzinę. Na wschodzie i w centrum kraju dziś deszczowo na północnym wschodzie może spaść nawet deszcz ze śniegiem, a więcej słońca i bez opadów będzie za to na północy i zachodzie kraju. Temperatura maksymalna od 4-5 stopni na Suwalszczyźnie i Podlasiu, 9 na na ziemi łódzkiej i Mazowszu, 12 w Wielkopolsce i na Dolnym Śląsku do 13 stopni na ziemi lubuskiej. Poranek w Polskim Radio 24. Wtorkowy, poświąteczny poranek w Polskim Radiu 24. Przed nami wtorek, 7 dzień kwietnia 2026 roku. rochkowalski jeszcze raz mówię Państwu dzień dobry. 97 dzień roku to jest. Słońce wzeszło o 5.54, a zajdzie o 19.21. Dzień trwa 13,5 godzin niemal. Imieniny obchodzą Herman, Donat, Maria, Józef oraz Krystian. Najlepsze życzenia. 24 pytania. Rozmowa polityczna. Gościem Polskiego Radia 24 jest europoseł Koalicji Obywatelskiej Krzysztof Brejza. Dzień dobry, panie pośle. Dzień dobry panu, panie redaktorze, dzień dobry państwu. Dziś w drodze pana złapaliśmy. No tak, po świętach czas wracać do rzeczywistości. Przede wszystkim bezpiecznej podróży po naszej rozmowie, ale do ja tego Wszystkim jeszcze... również, którzy nas słuchają, bezpiecznej podróży, bo słucha nas wielu kierowców. Dzięki wielkie. To pozdrawiamy wszystkich kierowców. Z tego miejsca wczoraj Donald Trump na konferencji prasowej wymieniał kraje i instytucje takie jak NATO, których postawą w sprawie Bliskiego Wschodu jest rozczarowany. Wymieniał m.in. ilu żołnierzy stacjonuje w Korei Południowej i w Japonii, którzy strzegą te państwa przed Koreą Północną. Donald Trump mówił, nie pomagają nam wcale. Pytanie, czy Polska znajdująca się w podobnej sytuacji nie powinna wesprzeć Amerykanów na Bliskim Wschodzie.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 w potencjalnym, konwencjonalnym konflikcie nad siłami Federacji Rosyjskiej. I o to chodzi. Powinniśmy się zbroić tak, żeby być przygotowanym na wojnę. Chcesz pokoju, szykuj się na wojnę. A my chcemy pokoju. Ja rozumiem, panie pośle, o czym pan mówi, ale wydaje mi się, że Takim kryterium, jeśli chodzi o sympatię Donalda Trumpa, kryterium wydatków na obronność, to jest kryterium sprzed dwóch sezonów. Teraz kryterium sympatii Donalda Trumpa to kryterium tego, czy jest pomoc danego kraju w, w problemy Stanów Zjednoczonych na Bliskim Wschodzie. Jacek Czaputowicz, były minister spraw zagranicznych, mówił,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 że interesy bezpieczeństwa również Stanów Zjednoczonych i Paktu Północnoatlantyckiego zależą od rozwoju sytuacji na froncie rosyjsko-ukraińskim. I również w interesie solidarności Północnoatlantyckiej leży to, żeby polska armia, polskie siły zbrojne nie angażowały się na tym etapie w, w ten konflikt. Zresztą powiedział to bardzo wyraźnie premier Donald Tusk. Dziwię się wezwaniom polityków PiS do tego, żeby niejako wysyłać polskich żołnierzy na Bliski Wschód. Mhm. To teraz ja uzupełnię. Minister Marcin Przydacz mówił w Polsacie, że część sojuszników zachodnich, zwłaszcza tych, którzy mają odpowiednią flotę i odpowiedni sprzęt, powinna w ramach jakiejś działalności koalicyjnej wesprzeć Amerykanów. A premier Donald Tusk mówił, że ludzie PiS i prezydenta Nawrockiego chcą wplątać Polskę w wojnę na Bliskim Wschodzie i że na to nie pozwoli. A ja bym chciał jeszcze pana zapytać o, o, o, o efekt tej wojny, konsekwencje tej wojny, czyli oceny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 Mamy do czynienia z sytuacją rzeczywiście zdestabilizowaną, można powiedzieć nieprzewidzianą e, przez kierownictwo Stanów Zjednoczonych. Wiele osób wskazuje na to, że Donaldus, Donald Trump, e, nie Donald Tusk, Donald Tusk obniża ceny paliw, ale Donald Trump wywołując tę wojnę e, nie konsultował tego i nie przeanalizował tego z ekspertami bezpieczeństwa, nawet ze swojej administracji do końca. Efekt jest taki, że dość radykalne kierownictwo Iranu zostało zastąpione jeszcze bardziej radykalnym kierownictwem Iranu. Każdego dnia Donald Trump komunikuje zupełnie inne informacje, opowiadając jakieś historie o tym, że po Iranie nie zostanie kamień na kamieniu. Sytuacja rzeczywiście jest zdestabilizowana. Jest to kolejny rejon świata, w którym sytuacja jest zdestabilizowana. Powinniśmy się obecnie skupić na współpracy europejskiej w ramach Unii Europejskiej, w ramach programu Jasne. SAFE i zadbać przede wszystkim o bezpieczeństwo całej flanki wschodniej, zwłaszcza w sytuacji też bezpieczeństwo polityczne, informacyjne w sytuacji, kiedy politycy PIS popierają proruskiego kandydata w wyborach na Węgrzech. Do tego wątku też przejdziemy. Dobrze Pan przygotowany do poświątecznej rozmowy, jeśli chodzi o tematy. Ale nie, wątki. to nie jest przygotowanie. Panie ja, ja, ja że to zupełnie autentycznie to nie jest. To, to nie jest przygotowanie, to nie jest przygotowanie. Sytuacja na świecie się zmieniła. Pierwszy raz od kilkudziesięciu lat sytuacja jest... Tak, dynamiczna. Mamy do czynienia z, z tym, że część polskiej klasy politycznej realizuje interesy Federacji Rosyjskiej, wspierając proruskiego kandydata na Węgrzech, który niszczy Unię Europejską, niszczy integrację europejską. To jest zagrożenie dla bezpieczeństwa wszystkich naszych słuchaczy. No dobrze, no to skoro już pan tak wywołał ten temat Węgier, to ja, ja potruptam za, za tym tropem, za tym śladem węgierskim. Naprawdę myśli pan, że, że nawet gdyby doszło do przegranej Wiktora Orbana, to demontaż systemu orbanowskiego na Węgrzech będzie tak prosty i tak szybki? Wszystko zależy od zachowania y, samej administracji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 o losach całej Unii Europejskiej. Dzisiaj silne wsparcie dla Viktora Orbana ze strony administracji amerykańskiej. J.D. Vance przylatuje do Budapesztu z dwudniową wizytą. Miał, był don, miał być Donald Trump, ale zajęty sytuacją na Bliskim Wschodzie. Myśli pan, że to będzie mocne wsparcie, dla, e, mocne wsparcie jeśli chodzi o sondaże i oczywiście o wyborców dla samego Viktora Orbana? Nie sądzę, ponieważ obecnie administracja amerykańska ma zupełnie inne kłopoty związane właśnie z konfliktem, nieumiejętnością też zakończenia konfliktu sprawnego w, na Bliskim Wschodzie. Widać, że Węgrzy się obudzili i po latach, też jak rozmawia się z kolegami w Europarlamencie z innych państw, którzy opowiadają o nastrojach chociażby diaspory węgierskiej, pierwszy raz w diasporze węgierskiej, która będzie też decydować o tych wyborach, jest tak duże prozachodnie, proeuropejskie nastawienie. Widać, że Węgrzy odzyskali swoją świadomość i nie poprą tych, którzy w 1956 roku gąsienicami czołgów w Budapeszcie rozjeżdżali węgierską niepodległość nadchodzi przebudzenie dla Węgier i wierzmy tylko w to, że ten populistyczno-oligarchiczny dyktator, jakim jest Orban, odda władzę w sposób pokojowy, chociaż widać już próby manipulacji, próby dokonywania prowokacji, chociażby sprawa rzekomego zamachu na, na, na instalację na terenie Serbii, wykorzystywana teraz przez propagandę do budowania nastrojów antyukraińskich. Jeszcze kilka dni bardzo brudnej kampanii, brutalnej kampanii, ale jestem pewien, że siły prozachodnie, proeuropejskie, czyli pan Madziar, te wybory na Węgrzech wygrają. I jest to w interesie Rzeczpospolitej Polskiej. Absolutnie wspieranie proruskiej onucy, jaką jest Orban, jest działaniem na szkodę Polski, Polaków i Rzeczpospolitej. Wybory parlamentarne na Węgrzech w najbliższą niedzielę. A my wracamy do kraju. Panie pośle, pojawiały się takie głosy, że dziś, że zaraz po świętach powinno zastąpić zastępcze ślubowanie, czy też ślubowanie sędziów Trybunału Konstytucyjnego, tych od których ślubowania prezydent nie, nie przyjął. Jak długo koalicja rządząca będzie czekać w tej sprawie? No wybrani zostani zgodnie z procedurą, zgodnie z konstytucją przez Sejm nowi sędziowie Trybunału Konstytucyjnego. Zaprzysiężenie ma charakter ceremonialny. Nie ma tutaj po stronie prezydenta żadnej możliwości manewru w postaci blokowania, wykorzystywania jakiegokolwiek uprawnienia wobec sędziów Trybunału Konstytucyjnego, ponieważ ci sędziowie są już sędziami i ostatecznie niestety może dojść do złożenia ślubowania w sposób korespondencyjny. Byłoby to ze szkodą dla godności majestatu Rzeczpospolitej, ale być może nie będzie takiego odwrotu od takiej sytuacji. Niestety pan Karol Nawrocki wprowadza anarchię destabilizuje sytuację, destabilizuje porządek konstytucyjny w sytuacji, w której Rzeczpospolita potrzebuje jak najbardziej propaństwowych i proustrojowych działań. Ten człowiek yy, traktuje tą, tą jako pole do ustawek, do obijania przepisów konstytucyjnych. Powinno być zupełnie inaczej i jestem pewien, że sędziowie Trybunału Konstytucyjnego będą wiedzieli, co zrobić zgodnie z konstytucją, żeby, yy, żeby pełnić swoje funkcje, bo od tego... Tego oczekują obywatele, żeby Trybunał Konstytucyjny zaczął wreszcie po tych latach demolki pisowskiej działać na rzecz obywateli. Tylko czy w pańskiej ocenie, panie pośle, to ślubowanie powinno nastąpić, nawet to ślubowanie korespondencyjne? Powinno nastąpić jak najszybciej, czy koalicja powinna jeszcze poczekać? Bo prezydencki minister Zbigniew Bogucki nie mówił, że prezydent odmówił ślubowania, tylko że w przypadku pozostałego czworga sędziów trwają analizy w Pałacu Prezydenckim. Nie wiadomo czego analizy, ale ponoć trwają. Pan Bogucki zdradził w jednej z rozmów, że dokonywał przeglądu od urzędnicy prezydenta, dokonywali przeglądu postaw, poglądów politycznych, życiorysów, Nowo wybranych sędziów. Oczywiście jest to działanie bezprawne, niegodne, skrajnie antypaństwowe. Uważam, że maksymalnie należy wykorzystać wszystkie środki, które będą świadczyły o godnym traktowaniu Polski. Może to być zaprzysiężenie w obecności marszałka, może to być zaprzysiężenie w, w złożeniu ślubowania, przepraszam, w innej formie. Ostatecznie korespondencyjne wobec prezydenta. Przypomnę, że szereg ustaw administracyjnych operuje słowem wobec i nikt nie ma wątpliwości, że można. Złożyć ślubowanie wobec prezydenta w formie korespondencyjnej. Tak chyba było też w przypadku prezydenta Lecha Kaczyńskiego w 2007 roku. O ile dobrze pamiętam, jeden z sędziów z powodów zdrowotnych złożył. Tak, złożył ślubowanie w formie korespondencyjnej. Nikt wtedy nie widział przeszkód. Tak jak mówię, no szkoda, że Karol Nawrocki traktuje Polskę jako taki worek do wyżywania się, bo powinien stać po stronie konstytucji, ustroju, niezależnie od jego sympatii politycznych, niezależnie od sympatii e, może geopolitycznych, bo jemu bliżej do wschodu. Natomiast w tej sytuacji napięć e, regionalnych, światowych powinien absolutnie działać na rzecz silnego porządku konstytucyjnego. Robi zupełnie co innego. Panie pośle, na koniec i ten wątek... Przyszedł mi do głowy godzinę temu, kiedy rozmawiałem z przewodniczącą, panią Magdaleną Srogą, przewodniczącą Komisji Pegasusowej. Czy pan po tych trzech latach pracy Komisji Śledczej, a także prokuratury, jako osoba poszkodowana, inwigilow, inwigilowana Pegasusem, czy nie czuje pan rozczarowania, jeśli chodzi o urobek i o to, czego dowiedzieliśmy się, ja, my jako opinia publiczna, nie członkowie, be, bez dostępu do informacji niejawnych, czego dowiedzieliśmy się o Pegasusie? Komisja Śledcza pracowała na chyba najbardziej wrażliwej materii jeśli chodzi o ostatnie 30 lat funkcjonowania polskich komisji śledczych. Sam byłem członkiem komisji Ambergold. Żadna z komisji śledczych nie pracowała tak głęboko na czynnościach operacyjnych służb, na rdzeniu pracy operacyjnej polskich służb specjalnych. I jestem przekonany, że przewodnicząca Sroka i wszyscy członkowie komisji śledczej wykonali ogrom pracy, a o tym, jak bardzo ważna była to praca, wystarczy chociażby spojrzeć na zachowanie posłów PiS, którzy uciekli z tej komisji, bali się pracy merytorycznej w tej komisji. Natomiast pamiętajmy, że jeśli chodzi o wyciąganie konsekwencji prawnokarnych, dysponentem tutaj tego materiału jest prokuratura i zespół prokuratury krajowej działa w sposób bardzo zdeterminowany. Kilka miesięcy temu postawione zostały zarzuty w sprawie prowokacji przeciwko Jackowi Karnowskiemu, prowokacji no niesamowitej, ponieważ zarzuty otrzymał nie tylko agent montujący lewą, lewą sprawę przeciwko Karnowskiemu, również członkowi sztabu kalicowateckim w 19 roku, ale nawet osobowe źródło informacji. Okazało się, że tam jest jakiś układ biznesowy brudny wokół terenów w Sopocie i ten agent został potem zatrudniony w tym podmiocie, który był zainteresowany przekształceniem tych gruntów. Jestem pewien, że prokuratura zrobi wszystko, żeby tę sprawę w sensie prawnokarnym yy, yy, dokończyć, jeśli chodzi o akty oskarże, akt oskarżenia, a komisja śledcza powinna wypracować reguły nadzoru nad służbami specjalnymi. To powinno być clue tej komisji i to się dzieje. Widać, że pan minister Siemoniak i rząd ostatnio przygotowali projekt ustawy wzmacniający nadzór sądów nad podsłuchami niech lekcją z, tej, z historii Pegasusa będzie to, żeby nasi słuchacze mieli pewność, że żadna władza, żaden patologiczny układ w służbach raz się nie rodzi, a po drugie nikt nikomu w telefonach w sposób nielegalny, brudny nie, nie grzebie. Krzysztof Brejza, europoseł Koalicji Obywatelskiej. Panie pośle, bardzo serdecznie dziękuję szerokiej drogi. Pozdrowienia. Dziękuję. Pozdrowienia serdecznie. Dziękuję. 24 pytania. Rozmowa polityczna.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 Od razu biegniemy na portal Polskiego Radia 24 i tam oglądamy zdjęcia z kosmosu, zdjęcia Księżyca. Misja Artemis II pobiła rekord odległości od Ziemi docierając na dystans 406 771 kilometrów. Po historycznym przelocie za Księżycem z astronautami połączył się Donald Trump zapowiadając powrót i na Srebrny Glob i misję na Marsa. Polecam Państwu nasz portal, bo w radiu jakkolwiek byśmy nie chcieli Państwu opowiedzieć o tej misji, to zdjęć Księżyca, tych wyjątkowych zdjęć Księżyca Państwu tak dokładnie nie opiszemy. Jest także nagranie, bo astronauci wracając zobaczyli zaćmienie Słońca, Słońce znalazło się. Pomiędzy astronautami, z, za, księżyc znalazł się pomiędzy astronautami, a słońcem. Właśnie także nagranie z tego zjawiska, niezwykłego zjawiska, znajdą Państwo na portalu Polskiego Radia 24. Tam także informacja z ostatniej chwili. Kontrterroryści na Dachu, Black Hawk nisko nad budynkiem. Trwa policyjna akcja w Warszawie, w pobliżu Ronda yy, Radosława. W Warszawie zauważono policyjny helikopter tuż nad jednym z budynków na Dachu. Obecni byli kontrterroryści. Ta akcja odbywa się w centrum, właściwie w północnej, północnej części centrum Warszawy. Zbieramy dla Państwa te informacje i oczywiście będziemy informować na bieżąco, jak tylko. Poznamy szczegóły tej akcji, ale już teraz odsyłamy na portal Polskiego Radia 24. Tam nie tylko o informosie i o kosmosie i o Warszawie, ale także między innymi o cenach paliw i o okrętach podwodnych dla Polski. Zapraszamy serdecznie. Reklama. Na wiosnę zwierzątka zrzucają zimowe futerka.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 To są informacje Polskiego Radia 24. Minęła 8.30. Rafał Boguta, zapraszam. Przez 6 godzin oglądali ciemną stronę Księżyca. Przez 40 wracają na Ziemię z rekordem i niezapomnianymi przeżyciami. Wspaniale znów słyszeć Ziemię, mówiła Krystyna Koch po wyjściu z cienia radiowego. Załoga pobiła rekord odległości ustanowiony przez misję Apollo 13.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 Z obawy przed irańskimi atakami zamknięto jedyny most łączący Arabię Saudyjską z wyspiarskim Bahrajnem. To tam stacjonuje piąta amerykańska flota na Bliskim Wschodzie. Prezydent Donald Trump postawił władzom ulti Iranu ultimatum. Zażądałby ponownie otwarto dla żeglugi cieśninę Ormus i zagroził zbombardowaniem irańskich elektrowni i mostów, jeśli władze nie zrobią tego do godziny drugiej w nocy. To groźby obłąkanego prezydenta, odpowiedzieli irańscy generałowie. Nadal obowiązują świąteczne ceny paliw, które ustaliło Ministerstwo Energii. Zmiany na pylonach mogą pojawić się jutro. Dziś jeszcze benzyna 95 nie może kosztować więcej niż 6,21 zł za litr, 98 nie więcej niż 6,82 zł za litr, a olej napędowy nie więcej niż 7,87 za litr. Ponad 3200 razy w ciągu ostatniej doby interweniowała Straż Pożarna. Powodem zgłoszeń był przede wszystkim silny wiatr, który łamał drzewa i niszczył dachy. Silne porywy to skutek chłodnego frontu atmosferycznego, który przechodził nad Polską. Rzecznik komendanta głównego Państwowej Straży Pożarnej kapitan Wojciech Gralec powiedział, że były też od osoby poszkodowane. Najwięcej interwencji odnotowano na Mazowszu. Jak przekazał rzecznik, w tej chwili sytuacja stabilizuje się. Najwięcej zdarzeń związanych z silnym wiatrem odnotowaliśmy na terenie województwa Mazowieckiego 926, lubelskiego 541 oraz pomorskiego 331. Natomiast tylko poranek od północy do godziny szóstej przyniósł 13 interwencji związanych z przechodzącym frontem atmosferycznym, więc miejmy nadzieję, że pogoda się ustabilizuje i tych zdarzeń już nie będzie przebywać. W najbliższych dniach w Polsce będzie chłodno, maksymalna temperatura w ciągu dnia nie przekroczy 12 stopni, a w nocy możliwe będą przymrozki. Woda podzieli kraj niemal na pół, we wschodnich częściach pochmurno z opadami deszczu, a nawet deszczu ze śniegiem i z niższą temperaturą. Tak będzie w województwach warmińsko-mazurskim, podlaskim, mazowieckim, lubelskim, podkarpackim, świętokrzyskim i łódzkim. Temperatura w tych regionach nie przekroczy 11 stopni, 9 stopni będzie na Mazowszu, 4-5 na Podlasiu i Suwalszczyźnie. Na zachodzie kraju mniej chmur, więcej rozpo i wyższa temperatura oraz brak opadów. 11 stopni na Kujawach, 12 w Wielkopolsce i w województwie lubuskim, tyle samo na Dolnym Śląsku, na Opolszczyźnie i w Małopolsce. Poranek w Polskim Radio 24. 8.34 na zegarach. Jak Państwo słyszeli, będziemy rozmawiać o Księżycu i udamy się w przestrzeń kosmiczną, ale na razie będziemy rozwiązywać problemy tutaj, na Ziemi. Te nierozwiązane na Bliskim Wschodzie. 8.34 na zegarach. Doktor Przemysław Damski z nami, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Dzień dobry.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 i wykorzystywały to, że jest, funkcjonuje jako pewnego rodzaju podmiot i jest sojusznikiem Stanów Zjednoczonych, ale gdzieś tam się wewnętrznie spiera. Natomiast ta administracji bardzo zależy na rozparcelowaniu Unii Europejskiej i Wiktor Orban jest takim bardzo skutecznym narzędziem do tego celu. Poza tym, jak obserwujemy, obecna administracja chce się porozumieć z Rosją. No, a gorącym zwolennikiem tego jest Wiktor Orban. Także wydaje się, że ten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 i w mediach i e, podczas e, przesłuchań w kongresie no, zachowywała się w sposób skandaliczny i to nie służyło e, dobremu wizerunkowi e, administracji. To, to już mówiło się od pewnego momentu, że ona może e, stracić swoje stanowisko. Część komentatorów się zastanawiała, że ona albo Pete Hegzef. Natomiast no, nie wątpię, żeby zdemisjonowano Hegzeta w trakcie e, operacji irańskiej. Natomiast e, ta operacja na tyle odwróciła o uwagę od tego, co się dzieje z, z plikami z, z, z perami Pstina, że można było w tym momencie dosyć spokojnie i cicho pozbyć się, mówiąc nieładnie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 doktor Przemysław Damski, amerykanista z Uniwersytetu Łódzkiego. Panie doktorze, bardzo dziękujemy. Do usłyszenia. Dziękuję. Do usłyszenia. Muszę się Państwu przyznać, czekałem na tę rozmowę. Karol Wójcicki z głową w Gwiazdach. Dzień dobry. Dzień dobry, paniam się. Spał Pan w ogóle dzisiaj? z pozorom więcej niż się spodziewałem, bo obraz z transmisji NASA był, mówiąc, Delikatnie kiepskiej jakości. Fascynujące były informacje, ale postanowiłem, że jednak się prześpię, żeby rano mieć dla państwa trochę więcej siły, a materiały te piękne wizualnie będą dopiero spływały, więc na nie jest. No właśnie, tak się też nad tym zastanawiałem w drodze do pracy dzisiaj. Czy to jest tak, że jak astronauci wrócą na Ziemię, to zobaczymy tę podróż w wyższej rozdzielczości obrazu? Nie, ja myślę, że zobaczymy je już dzisiaj, dlatego, że okay. wczoraj rzeczywiście niektórzy na to narzekali, że um, transmisja e, nie pokazywała obrazu wysokiej rozdzielczości, ale to, to chyba jest zrozumiałe. Tałkowcy i cały zespół NASA chciał się skupić na stabilności połączenia, na funkcjonowaniu załogi, na tym, aby ta łączność i e, sterowanie też stawkiem odbywało się bez żadnych zakłóceń, więc to stabilne łącze e, szerokopasmowe było jednak wykorzystywane do celów takich bardziej praktycznych niż estetycznych. Te wszystkie dane, zdjęcia będą dopiero Zresztą pamiętajmy, że astronoci robili te zdjęcia tak naprawdę i nagrywali filmy cały czas, więc biorąc pod uwagę, że musieliby zgrać te zdjęcia, a potem je przesyłać to była bezwzględna czasu. Te dane się już wsyłają. One niedługo do nas dotrą, e, więc my będziemy mogli część rzeczy zobaczyć pewnie jeszcze dzisiaj. E, mam nadzieję, że chociażby to ikoniczne zdjęcie e, z zachodu e, Ziemi z za nadarczą Księżyca. Reszta materiałów sukcesywnie będzie się pojawiała już po powrocie astronautów e, z danymi na Ziemi. Na razie, na tym etapie misji Artemis II możemy mówić, że to Funkces? Tak, tak, z pewnością tak, bo to jest, biorąc pod uwagę, jak niewiele rzeczy poszło nie tak, to naprawdę jest to sukces. spodziewałem się, że będzie ta misja miała dużo więcej kłopotów już po starcie, biorąc pod uwagę, ile kłopotów miała przed startem, ile razy była przekładana i jakie były problemy z rakietą SLS i że wszystko w miarę gładko. Nawet bym powiedział zaskakująco gładko. Problemem na dobrą sprawę okazuje się tylko i wyłącznie toaleta, która e, ma co chwila jakieś problemy, ale mam wrażenie, że to trochę jak z tymi pierogami w misji ich nicną. Częstość ta misja będzie musiała być w szerokich mediach zapamiętana, więc to pewnie będzie ta toaleta, dopóki przynajmniej nie spłyną fenomenalne zdjęcia e, księżyca w wysokiej decyzji. ale Ale wszystko inne idzie naprawdę całkiem nieźle. Misja sprawdza i testuje kolejne systemy statku Orion, procedury bezpieczeństwa, analizuje możliwości statku, jeśli chodzi o jego manewrowanie i zdolność załogi do pracy w takich warunkach, jak tutaj e, rozmawiamy, to wszystko ma prowadzić do tego, żeby gdy misja Artemis 3 wystartuje, mogła spokojnie przetestować łączenie się z lądownikiem na niskiej roglicie około ok. łosińskiej, a później misje Artemis 4 i 5, żeby były już gotowe do lądowania człowieka na Księżycu w latach 27-28. To naprawdę jest realne, że my w przyszłym roku czy za dwa lata wylądujemy na Księżycu? Ja bym bardzo chciał powiedzieć, że tak, ale jestem już nauczony od mniej więcej 2010-2015 roku, żeby z nim bardzo, bardzo uważać, bo gdy byłem jeszcze młodszy, to pamiętam, że ktoś mi kiedyś obiecywał, Artur Sitar, konkretnie z programu telewizyjnego, dawno temu z ekranu telewizora, że do 2015 to ludzie już na pewno wylądują na Marsie. To tak na 100%. Jak byłem dzieckiem, zasłuchiwałem się w te słowa i bardzo nie, na nie liczyłem. No, okazało się, że rzeczywistość była trochę inna, natomiast niezbyt wiele zależy na to, sprawę teraz od samej NASA i amerykańskiego programu kosmicznego. Paradoks, dlatego że choć oni będą przeprowadzali to lądowanie, to lądownik, który ma być podstawą tak naprawdę tego zadania, ma być przygotowywany przez amerykańską firmę prywatną SpaceX, a ma nim być rakieta Starship, która rozwija się co prawda w bólach, ale ostatni rok przyniósł ogromne opóźnienia tego programu. Wiele trudności technologicznych. Teraz trwają testy trzeciej wersji tej rakiety, która prawdopodobnie będzie już takim znaczącym elementem rozwoju tego programu, ale wciąż nie wiemy, kiedy ona wystartuje. I dlatego też między innymi administrator NASA Jared Isaacman zmienił harmonogram lotów księżycowych, bo już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 że to wszystko się uda spiąć. Ten, ten lot Artemis II i jego sukces i też jakby PR, o którym mam nadzieję zaraz NASA zadba, będzie dobrym takim motorem dla, dla kolejnych sukcesów. Uprzedził pan moje pytanie, bo, bo miałem takie wrażenie, że, że przecież zapominamy o tym, że NASA jest rządową agencją i jest uzależniona od finansowania z rządu centralnego. Różnie to z tym finansowaniem NASA bywało na przestrzeni różnych prezydentów Stanów Zjednoczonych. Spodziewam się, że ta misja Artemis II zapewni no właśnie PR-owy marketing nowy sukces NASA. To jest bardzo, bardzo potrzebne. Już od samego początku lotów kosmicznych jeszcze czasu, tak naprawdę Apollo zaczęto zdawać sobie sprawę, że im większe zainteresowanie będzie budziło się w opinii publicznej, tym większa szansa, że te projekty będą się mogły powodzić. Wiedział o tym już sam Werner von Braun, ojciec tak naprawdę amerykańskiego programu kosmicznego. Niemiecki inżynier, który został po wojnie ściągnięty do Stanów Zjednoczonych i przygotowywał cały program lotów księżycowych. Mówiąc tak brzydko, on się w pewnym momencie zaczął wyrywać te smyczy the CIA, i wydzielić się publicznie, oczywiście za zgodą NASA e, i, i, w, i wojska koncepcjami lotu kosmicznych. Stworzą, współtworząc na przykład z Waltem Wistejem takie programy animowane właśnie o tym opowiadające. To, co rozbudziło już wtedy nadzieje Amerykanów na loty kosmiczne i sprawiło, że rzeczywiście wszyscy uwierzyli, że rakiety to nie muszą być tylko e, rakiety przenoszące głowica nuklearne, ale mogą też służyć w celu podboju w kosmosu, co się zaczęło dziać. W latach 60-tych NASA zatrudniła też Specjalistów od PR-u. Niedawno e, Apple wypuściło taką, taki film, Find to the Moon, który jest taką trochę komedią opowiadającą o tym, jak się niby szwingowało lądowanie na Księżycu w Studio. Tam ta teoria spiskowa popularna jest wyciągana e, do popkultury. Natomiast chodziło o to, żeby pokazać też historyczną postać e, Speca od, e, od Public Relations, który przekonywał, próbował jakby pokazać tą bardziej ludzką trwa z tej misji kosmicznej, żeby, żeby nie kojarzyła się ona tylko z, z nauką, z jajogowymi naukowcami, ale też rzeczywiście z wielkim osiągnięciem. I to nadal trwa. Te, te relacje, te, te, te zdjęcia, które będą spływały, to wszystko już teraz jest pokazywane w mass mediach. Wcore nie wiem, czy Państwo zwrócili uwagę, bo normalnie tego typu relacje oczywiście pojawiają się w mediach, pojawiają się teraz też w social mediach, no bo na przykład mój profil z Gomogiazak, ja też do późnych godzin nocnych sam relacjonowałem to, co tam się dzieje, ale pierwszy raz. Inicja kosmiczna była relacjonowana co na żywo. Na Netflixie, HBO, Amazonie, tak chyba Disney'u. Na platformach streamingowych można było zobaczyć relacje z ludzi wokół księdza. To o czymś świadczy. I pokazuje rzeczywiście miejsce, w którym jesteśmy i e, poziom e, promocji tego wydarzenia, e, bo wszyscy wiedzą dobrze. Że większe zainteresowanie, tym też większe pieniądze na kolejne e, podróże. To z uśmiechem ostatnia minuta. Nie wszystkich jednak to przekonuje. Nadal niektórzy dopatrują się w tym. Wielkie spisku i wielkiej, wielkiego fałszerstwa bo nie widać spłaszczeń biegunowych na ziemi bo ziemia globie jest odwrócony do góry nogami na zdjęciu i tak dalej i tak dalej jak pan na to patrzy ja wywracam tylko dobrze tego w radiu nie widać oczami y, do góry y, kręcę głową i myślę sobie a co mnie to obchodzi okay. prawdę mówiąc to znaczy nie mamy się już chyba tym co przejmować jeśli ludzie nie chcą wierzyć w rozwój nauki jeśli nie chcą wierzyć widzi rzeczy wielkie, i wolą tkwić mentalnie w jaskini, to ich wybór. Mogą tam rzeczywiście sobie być. Moją rolą jako popularyzatora nauki e, i naukowców na całym świecie jest pokazywanie tego, co się na świecie dzieje, mówienie o osiągnięciach nauki. Jeśli ktoś nie chce w to wierzyć, to tylko i wyłącznie sam stawia się na przegranej pozycji w, w festiwcu cywilizacyjnym Rozmawialiśmy o tym dzisiaj w redakcji. Poleciałby pan? Jasne, że tak. Naprawdę? Odważyłby ja tylko, się pan? Oczywiście. Ja bym się nawet nie zastanawiał nad tym, czy się odważę. Ja bym mógł lecieć się nawet bojąc. To jest rzecz, na którą oddałbym wszystko. Karol Wójcicki. Z głową w gwiazdach odsyłamy na profil pana Karola Wójcickiego, bo tam nie tylko zdjęcia, ale i naukowe objaśnienia tego, co osiągamy, czego się dowiadujemy dzięki misji Artemis II. Dzięki wielkie. Dobrego dnia. Wzajemnie, 8.56 na zegarach. Kończymy poranek w Polskim Radiu 24. Za wspólny program dziękuję. Justynie Jebłońskiej, Patrycji Pindakiewicz, Adrianie Tomaszewskiej, ja się nazywam Rochkowalski i życzę Państwu wspaniałego dnia. Do usłyszenia. Reklama.